Do żydowskiego rabina przyszedł człowiek i zapytał, dlaczego w Starym Testamencie Bóg tak często ukazywał się ludziom, a dzisiaj nikt nie ma okazji widzieć Boga? Rabin odpowiedział, bo dzisiaj nikt nie jest gotów, aby tak nisko kłaniać się Jemu, upadając na twarz. W Ewangelii apostoła Mateusza, rozdział 26-27, czytamy, wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział, Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł. Zgrzeszyłem, wydawszy krew winną, Lecz oni odparli. Co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Tak apostoł Judasz, jak i apostoł Piotr zdradzili Jezusa. Apostoł Judasz wydał Chrystusa za pieniądze. A apostoł Piotr aż trzy razy powiedział do różnych ludzi, nie znam Jezusa Chrystusa. Obydwa dopuścili się wielkiej zdrady. Mimo to finał obydwu zdrajców był inny. Judasz potępiony, a grzech Piotra darowany. Jaka była różnica między jednym a drugim? Po pierwsze każdy z tych dwóch poczynił swój krok zdrady z innych motywów. Judasz zdradził za pieniądze. Piotr zdradził ze strachu o siebie. Bał się, że stanie się z nim tak samo jak stało się z Chrystusem. Jednak gdy Piotr zobaczył co zrobił, przestraszył się i złamał się przed Bogiem. Po drugie po uświadomieniu sobie co uczynili, Judasz i Piotr zachowali się inaczej. Judasz, gdy uświadomił sobie, jakiego przestępstwa dokonał, zdenerwował się na to wszystko i na siebie, ale nie złamał się, nie upokorzył się przed Bogiem. Pomyślał pewnie, o niech to wszystko, mam tego dość. Był tylko zawiedziony, że nie udało się, że taki wynik, Piotr, gdy uświadomił sobie, jak wielkie przestępstwo popełnił, gorzko zapłakał. Piotr bardzo żałował swojego aktu, poczuł się niegodny Chrystusa i Jego miłości, a to spowodowało w nim wielką gorycz i żal. Gdy apostoł Piotr upadł tak nisko, dopiero zobaczył wielkiego Boga, a ten wielki Bóg popatrzył na topniejącego w pokorze i żalu Piotra i darował mu wielki grzech. Ludzie sądzą, że aby zobaczyć Wielkiego Boga należy wznieść się tam wysoko. Jak powiedział jeden z kosmonautów radzieckich. Mówiono, że Bóg jest tam wysoko. Ja byłem tam wysoko i nie widziałem Boga. Rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest taka, jak tłumaczy Rabin. Chcesz zobaczyć Boga? Musisz upaść bardzo nisko. Upaść aż na twarz. Wielki Chrystus jest gotów darować ci twój grzech, Wielki grzech, ale dopiero gdy upadniesz przed nim nisko i przyznasz się, że bez niego każdy twój grzech, nawet ten najmniejszy, jest wielki. Wielki jest Bóg i wielki jest Chrystus. I dzięki Jego wielkiej łasce mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić was, drodzy, do wysłuchania jeszcze jednej audycji Wieraj Wolność, również w imieniu Ani Józefa Lupa.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 Cel, nim zerkniesz prawdę od... rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Ewangelia Jana rozdział 18, wersety od pierwszego do dziesiątego.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 Nie doprowadziłem do zguby nikogo z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr dobył miecza, zadał cios słudzardze kapłana i uciął mu prawe ucho. Sługa ten miał na imię Malachus. W poprzednim programie mówiliśmy o tym, jak Jezus został związany i jak na to zareagował. Nie próbował uwolnić się od swoich więzów, nie użalał się nad sobą, nie narzekał. Po prostu poddał się, nie żołnierzom, ale woli swojego Ojca. Czy zmagasz się ze swoim związaniem i ograniczeniami? Czy już odkryłeś, że im bardziej walczysz ze swoim związaniem, tym więcej bólu pojawia się w twoim życiu? Czasami to, co cię wiąże i ogranicza, mieści się w woli Bożej. Jezus był w samym centrum woli Bożej, a pomimo tego był związany. W trakcie aresztowania i prowadzenia Jezusa do sądu uczniowie uciekli. Judasz też odszedł w ciemność otaczającej ich nocy. Gdzie poszedł? Gdzie zatrzymał się w swoim biegu? Co otworzyło jego oczy naprawdę, że zdradził niewinnego człowieka? Judasz nienawidził siebie z powodu tego, co zrobił. Niestety. Nie zdecydował się, by wyznać swój grzech Jezusowi, dlatego nie odebrał przebaczenia, które Jezus miał również i dla Niego. Ostatni raz widzimy Judasza w trakcie kolejnego religijnego przesłuchania, któremu był poddawany Jezus. Kroki biegącego człowieka dało się słyszeć przy wejściu do świątyni. Słychać było głos zdenerwowanego człowieka dyskutującego ze strażnikiem pilnującym wejścia. Później Judasz, nie mogąc poradzić sobie z oskarżającym go sumieniem, rzucił na kamienną podłogę świątyni 30 srebrnych monet. Musiała zapaść w tym pomieszczeniu grobowa cisza, przerwana brzękiem monet przetaczających się i podskakujących na wyłożonej marmurem podłodze. 30 kawałków srebra. To zapłatę, jaką otrzymał z rąk najwyższego kapłana za zdradę Jezusa. 30 kawałków srebra. To cena, jaką dawano za zranionego niewolnika. I Judasz sprzedał swojego pana praktycznie za nic. I teraz tego żałował. Czy myślał, że w ten sposób sprowokuje Jezusa, by użył on swojej mocy? Być może chciał zmanipulować Jezusa, by ten uczynił to, czego chciał Judasz. Rozprawienia się z Rzymianami rozpoczęcia panowania w Jerozolimie. Czy zmierzał do zaaranżowania konfrontacji, w której przywódcy zostaliby usunięci, Jezus objąłby panowanie, a Judasz cieszyłby się prominentnym stanowiskiem? A może było tak, że Judasz szukał rewanżu po tym, jak Jezus publicznie go zganił w trakcie obiadów w domu Łazarza? Czy Judasz w ogóle dopuszczał taką myśl, że Jezus zezwoli na to, że zostanie postawiony przed sądem, skazany i ukrzyżowany? Jaki proces myślowy przeszedł Judasz, którego konsekwencją była zdrada Jezusa po tym, jak diabeł opanował go swoją mocą? Obrzydliwość tego, co zrobił Jezusowi, doszła do Judasza w momencie, w którym zobaczył, że Jezus został skazany. Zareagował krzykiem rozdzierającym serce. Zgrzeszyłem, gdyż zdradziłem niewinnego człowieka. Przywódcy religijni z charakterystycznym dla siebie cynizmem odpowiedzieli. Co nas to obchodzi? To Twoja sprawa. Judasz odszedł i powiesił się. Wyszedł ze świątyni w noc wieczności, zgubiony, oddzielony od Boga. Judasz poszedł do piekła. Dlaczego? Jak mogło dojść do tego, że człowiek, który miał wiedzę i doświadczenie naocznego świadka z życia Jezusa, kończy w piekle? Tak, to prawda, wyznał swój grzech, ale wyznał go niewłaściwym osobom. Gdyby tylko Judasz zechciał sam rzucić się na ziemię przed Jezusem, a nie tylko rzucić na nią pieniądze. Gdyby zawołał do Jezusa, żałuję tego, co zrobiłem. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Nie mogę uwierzyć w to, co Tobie zrobiłem. Zdradziłem Ciebie. Proszę przebacz. Gdyby to uczynił, otrzymałby przebaczenie od Jezusa. Gdyby poczekał do chwili, w której przybito Jezusa do krzyża. Gdyby przyszedł do tego krzyża z błaganiem o przebaczenie, z pewnością otrzymałby je. Jezus umierał również po to, by przebaczenie było możliwe również dla Judasza. Ale Judasz nigdy nie wyznał swego grzechu Jezusowi. Przed kim wyznawałeś swoje grzechy? Czy czyniłeś to przed Twoim duchownym, Twoim pastorem, Twoim doradcą, Twoim terapeutą? Twoim doktorem, prawnikiem, przyjacielem, małżonkiem, dzieckiem, sąsiadem, fryzjerem. A co z Bogiem? To przecież tylko Bóg w Chrystusie ma moc przebaczenia każdego grzechu. Ale Ty i ja mamy Mu to wyznać osobiście, konkretnie, uczciwie, jeśli chcemy otrzymać Jego przebaczenie. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale jest to zdanie warunkowe, jeśli wyznajemy grzechy swoje, czy to, czy nie.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 niezwykłą koronę chwały pytanie czy tylko apostoł Paweł lub apostoł Piotr otrzyma koronę chwały lub wieniec sprawiedliwości czy jeszcze ktoś odpowiedzi szukamy w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza rozdział 4 wiersze 7 i 8 przed pytaniem czytam fragment z pierwszego listu apostoła Piotra rozdział 5 wiersze 1 do 4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 1401. Obydwa telefony numer kierunkowy 773. taki po prostu rysowate, to jest jakby, jakby długopis który można im pisać, można po prostu jak mam nam rysowana przez to rybę mogę ją po prostu odrysować tylko dłutem i są odpowiednie teraz do każdego y, części dłuta są tak jak mówiłem płaskie półkrągłe są wyginane do jakichś tam wybierania, półokrągłe do fakturowania to jest z tego proszę jaka piękna faktura powstaje całe drewno gdybym tylko zrobił w ten sposób sfakturował pięknie i dał bejce i starczy polakierować, wycieniować i jest bardzo piękna struktura. i słucha, kto gada. Ja powiem tylko pewną historię, taką nie? była pewna kobieta, która zaszła w ciąży. I tego dziecka nie chciała I robiła wszystko Brała różne środki chemiczne Żeby zatracić to dziecko Żeby już w łonie, żeby już umarło I gdy urodziło się to dziecko To chciała udusić Bóg nad tym dzieckiem czuwał Było małżeństwo, które nie mieli dzieci I pielęgniarka powiedziała Lani, że taka sytuacja 57 rok Nie było takich przepisów Do szpitala poszli, w kot zawinęli Nawet dziecka nie patrzeli do domu przynieśli i rozwinęli to dziecko, a to dziecko całe we wrzodach, całe z tego. Przez pół roku to małżeństwo bardzo musiało pielęgnować to wszystko, bardzo dużo pracy i tym dzieckiem właśnie to byłem ja. Bóg mi dał nowych rodziców. Ja przeważnie zaczynam od głowy. Zaczynam od głowy i po prostu ciągnę to dalej aż do nóg. Ale pierwszo w zarysach wszystko, coraz co niepotrzebne się wyrzuca, co, co dobre się zostawia. I tak pomału, pomału tak by się sprzątało, aż wychodzi po prostu piękna rzeźba. I staram się robić to pod, pod ludowość. I nie wypieszczane za, za bardzo, tylko żeby to było takie oryginalne. Bo dzisiaj jest kopiarki, które kopiują bardzo porządne, z tego, ale to jest kopiarka, maszyna, a tu się liczy talent, się liczy jakiś ten dar Boży, żeby, żeby to było utrzymane, tak tradycja. Znalazłem w szufladzie papierek. Jestem dzieckiem adoptowanym, też jeśli 11-12 lat miałem. Ludzie nieraz dawali do znaków, jak, jako dziecko, że często wyzywali mnie tam po prostu, że znajdę, czy tam jakiś tam z tego, ale ja tam nie, nie zdawałem sprawy, bo tam jak dzieciak nigdy nie wiedział, że to taka rzecz może istnieć, że to coś takiego może wydarzyć się, akurat jeszcze dla mnie, no, jak <śmiech> to takie myślenie i z tego. I z chwilą, gdy znalazłem ten papier, przyszłem, zapytałem się, co to jest, że to prawda. I moja matka usiadła obok mnie i ona zaczęła mówić, że po prostu, że taka sytuacja i w moim sercu taka miłość weszła do niej. Przecież adaptowani rodzice, nie? Całe życie, do dzisiaj, mój ojciec już nie żyje, a moja matka po prostu do dzisiaj za mną, to nie wiem, Bogie chyba by poszła z tego. Tak, tak właśnie cóż jest, nie? Najwyższy no, taki duży motyw to jest jak jaćwink, na przykład rybaki różnego rodzaju tam i 30 gdzieś figur ma, w parku pan yy, taki po 2,5 metra to tam różna wyobraźnia tam na lotnisku w Wilamowie to jest cały taki ikar człowiek przestworzy, zrobią też dużego kawała to, bo to dwa dni to, to robię to wszystko na zamówienie robię na przykład chciałbym sobie sam nieraz rzucam zamówienia jakieś i robię sobie tak jakieś tam z fantazji, z konara, jakieś drzewa bo w tym się człowiek rozwija a jeżeli narzucona praca, człowiek nie rozwija się. On, on po prostu, bo narzucony trzeba to zrobić, czy z rysunków, że daje płaskorzeźbę, czy jaką rzeźbę, czy jakieś tam ubytki do starych antyków, do, do robienia, to, to jest, na tym się człowiek nie rozwija. Ale na twórczej fantazji, która, która człowiek ma wyobraźnię, która bierze i tego nieraz mi brak. Nieraz jest tak brak, że, że po prostu rzucam to wszystko i po prostu chcę, żeby wolnym być. Dlatego nieraz żono jedziemy, gdzie jakieś kamienie są, Szukamy coś ładnego z tych kamieniach. I patrzymy, tak, jakie są piękne kamienie. Jeden taki, drugi taki, i tak o tyle radości dają nawet kamienie. I to jest naj najprzyjemniejsze w tym, <grych> że coś można zobaczyć. Gdy mi syn umarł, to powiedziałem: Boga nie ma. Bo jakże to możliwe że po prostu wzór zdrowia, w życiu nie chorował. I nagle taki, taki po prostu szczepiony zarazek, pobieranie tylko krwi i było zarażona szczekawka. Pamiętam, jak dzisiaj tego dzieciaka do karetki niosę i on w tym momencie jakby ożył i mnie za szyję chwycił i tak pocałował mnie tak bardzo, że, że nie wiem, nie? I w moich myślach, przecież dzieci są różne, idą do szpitala i tak dalej i człowiek nie ma takich myśli no idzie do lekarza, no to wie, wiadomo, że wyleczą tam, że będzie żyło, że będzie po prostu dalej funkcjonował i tak dalej. A tu 10 lat chłopak, który idzie i od razu w moich myślach, on po prostu nie, nie będzie żył, nie. Żona już zawiozła jego razem na drugi dzień do stoku i ja jadę potem autobusem i drzemnęłem w autobusie. I widziałem obraz, że normalny cmentarz, gdzie jest pochowany, Przecież nikogo nie miałem na cmentarzu, ani rodziny pochowanej, ani ojciec żył, matka żyła, a ja to widziałem. Nie? I nie mogłem tej myśli zawsze odgonić. Zawsze to ona była mi tu, tu w tym wszystkim. I gdy potem przyjechałem do domu, w nocy miałem sen, wizję. Patrzę, otwierają się i mój syn wchodzi w czerwonej kurtce i siada, i moje serce, ja wiedząc to, że on w szpitalu, że w takim stanie, i otwierają się drzwi, i on wchodzi do mnie i mówi, tato, i siada na łóżko, to moje serce było rozradowane i w tym, gdy usiadł na łóżko i tak jak fuch, jak guma, fuch i, i z tego. I ja obudziłem się i poszłem do pracy i powiadomili mi, że nie żyje. Tu dzień, dzień, tu bida. Jak ojś zanim jeszcze umarł, to też tylko ciągle do mnie mówił, mamo, a jak ja umrę, będę miała dużo kwiatów. On mi ciągle to mówił, jeszcze był zdrowy nawet. Ja mówię, synu, ja bym chyba zwariowała, żebyś tak zrobiłam. Ja on tak się zaśmiał, i znów, jak żeś nawet do laboratorium, mówi tak do mnie, mamo, co ty zrobisz, jak ja ci umrę? Takim pytaniem pytanie zadawał ciągle. Co ty zrobisz, jak ja ci umrę? Mówi. Ja mówię, dziecko, ty nie nie umrzesz przecież. Mówię, ty będziesz żył. I tak on się stało. I, i tylko ci w ciągle w bowie: A gdzie on jest? Ja na nabożeństwach nie mogłam ustać wcale, nie? Gdzie on jest? Gdzie on jest ciągle? A Bóg mówi tak do mnie w pewnych chwili się nie ma, to on jest u mnie, a ty wielko uwielbiaj. I dla mnie się zdaje, że to jest idealny. Ja sam wiem, że wezmę rzeźbę i ona stoi. Niby ładna. A potem na drugi dzień patrzę, że ona nie jest. Jeszcze coś brak. I czasami bywa tak, że jeszcze muszę dorabiać coś, przerabiać tą rzeźbę. Bo widzę znowu inaczej. A wiem, kiedy dobra rzeźba jest. Gdy postoi nawet u mnie parę dni i, i ona, gdy ją widzę, już tak ona jakby dojrzała. Jest ona w dotyku przyjemna. Z każdym dniem robi się piękniejsza. To, co żona powiedziała, że gdzie on jest. I ona modliła się i Bóg przemówił do niej w sercu, że, że jest u, nie, u niego. A ja przez dwa lata nie widziałem, po prostu gdzie jest. Ale gdy Duch Boży przemówił w moje serce i otworzył w Biblii, przeczytaj to, i pisze tam, czy dobre drzewo wydaje złe owoce, i ja pełen radości, on widziałam, gdzie jest po dwóch latach modlitwy, które on mi powiedział. Ale zastanawia się, panie, a dlaczego ta sytuacja się stała w moim życiu? A on do mnie po pewnym czasie przemówił w moim sercu. Nie słyszałem głosu, widziałem, po prostu wiem, jak On mi to mówił po prostu gdzieś w sercu i powiedział w ten sposób, Synu, już w łonie Matki Cię kształtowałem, już w łonie Matki Ciebie po prostu kształtowałem, gdy wyszłeś na świat, chnęłem Ci życie. Tak zastanowiłem się, Panie, a może Ty jesteś, Boże? dzień, dzień, tu noc, noc, tu bida, tu chodź, chodź i słucha, kto z kim gada. Było tam dwoje ludzi, oboje byli młodzi. Tu dzień, dzień, tu noc, noc, tu bida, tu chodź, chodź, oboje byli młodzi. To też żona, żeśmy robili tak, jakby nazwaliśmy to kulfon. Cool Dlaczego kulfon? Bo taki nos ma duży. Ten kulfon jest duży, przyczepiony. Ja akurat jego przyczepiliśmy. Yy, z tego kapelusz płaski ma oczy, brwi. To jest jakby barka, ręka. Ale przywieźli mi dużo kamieni i patrzę w tych kamieniach. Ryba! I nic nie musiałam, Tylko tyle, żeby je odrysować. Jest taki wywalony karpisko, że nie wiem, nie? Ale tutaj proszę, jaka kompozycja cała. Jest z kamienia żółw. Pięknie się reprezentuje. I po prostu też tak osiedzę nieraz tutaj. <głos> Idę przy dróżce, postawiłem kamień płaski, fajny i można sobie posiedzieć. Ja pracowałem w innym zawodzie, na elwatorach zbożowych. Byłem konserwatorem tam i na, na elewatorach zbożowych. I miałem dobrą pracę. Cztery godziny siedziałem w fotelu, cztery godziny przychodziłem na maszynach, puszczałem tylko zboże, bo to maszynowo. I pomiędzy tym jeszcze tak troszeczkę rzeźbiłem. Ale przyszedł taki okres w tych naszych mazurskich terenach i zarobki. Coraz niżej, niżej, niżej, niżej, niżej. Tak było ciężko, no bo on tylko jeden pracował, troje dzieci w domu było. On mało zarabiał, bo tylko wystarczyło na opłaty, a na resztę nie. nie było. I ja tak poszłam do kuchni o ziemniaki obierałam sobie na obiad. I tak mówię, Boże, przecież tak mało pieniędzy, pomóż nam jakoś. A Bóg mówi do mnie, twój mąż ma fach, niech on wykorzysta to. Normalnie powiedział mi w duchu, żeby on to wykorzystał, Bóg mówi, niech on wykorzysta mąż to. I ja do męża z, takim, z taką radością mówił Wiesiek, do mnie Bóg przemówił, że ty masz fach, wykorzystaj to. No i teraz taka trudna decyzja. Pamiętam ojciec i matka mówi, słuchaj synu, mówi, to jest państwowa praca. Matka mówi, co ty będziesz mówi, rzucał państwową pracę, tu masz chleb, tu masz tego, co ty z tych rzeźbów ty wyżyjesz? Do dzisiaj ludzie pytają się, no jak można wyżyć rzeźby? No, bo każdy nam się pyta, jak Jak wywijcie? można wyżyć rzeźby? Nie sztuka tworzyć coś, ale sztuka jest sprzedać to. W dzień gotowałam obiady, przychodził, przychodził wieczór, a mąż robił sobie pracownię, no bo nie miał gdzie. No to sobie rzeźbił w kuchni, a potem żeśmy sprzątali razem, bo mógł, I zaczął wozić i zaczął Bóg nam błogosławić. I po dzisiejszy dzień chleba nam mnie brakuje. Na początku, gdy rzeźbiłem, to wszystkie praktycznie rzeźby nie sprzedawałem, bo mi szkoda było, to to było szkoda, mówi, a to ładne, tamto ładne, ale się nazbierało tyle, że już nie miało gdzie gdzie podziać. I potem zacząłem sprzedawać. I to tak było. Kiedyś to było, dużo nie mieliśmy. Dużo było kiedyś, nie? No bo się pracowało. pracowało się. I były jak dochody z innego źródła, no to tutaj człowiek kolekcjonował. Bo kolekcjonował wtedy. Bo tego, i zbierał, to szkoda, to szkoda to, to, ładne, tam to ale szkoda. Ale już teraz nie jakoś. jakoś. A teraz to już... już, już teraz chętnie już, już, już, już. daję w prezentach dużo ludziom. Teraz już nie no, ma takiego tak. bardziej znaczenia, żeby, żeby po prostu... Bo wiem, że jak tego, to zaraz mi zrobi następną. <śmiech> jako oddam, ty tego to zaraz mi następną. I Wnusia pięknie rzeźbie zaczyna no teraz z wnuczkiem no? rzeźbimy to, no. to, to zaczyna wnuczek A. teraz tam trochę taki z materiału letkiego, z kory, który robi bo to jest jedna, jedna które z tego no sobie ostat... na dziś ostatni teraz taki, taki, taki, taki to... festyn tu był Widać w Gudapi tak... Kartaczewo no to, to, to żeśmy to akurat zrobi, to trochę chyba z 20 zł zarobił nawet <laughs> zadowolony, że nie wiem <laughs> ten aniołek no jest pięknie, no tak, Już jest tyle żyje. lat. To pierwsza anioł, który, który kiedyś dla zrobiłem. No, no, i, i, już ile ludzi już chciało Już i Amerykanie kupić, ale chcieli. To, no, pier, tak. to jest taka pierwsza jego praca i tak. Już ma tyle lat od no, tego. Tyle tej lat tej, tej, tej. już. No, Wiesz, już... Chyba z, ja wiem, za 30. Ona chyba ma lat. I nigdy mnie nie oddała, bo jest najpiękniejsza rzecz <laughs> <laughs> mojego męża pierwsza. <laughs> Zawsze marzeniem jest tylko takim, że który, aby coraz ładniej wyrobić, aby po prostu ludzie, no. ludzie cieszyli się. Bo ja to i tak na co dzień cieszę się, ja po to pracuję, żeby ludzie się cieszyli. Ty się z miłości dawcą i pokoju wsyłasz nam radość mocą swego ducha, Pragniesz nas naspalić, obdarzyć żywotem. Nam trzeba tylko słowa Twego słuchać. Trzeba tylko słowa Twego słuchać. Cierpienie, jakie rodzi rozpad rodziny. Jak dziecko może pojąć coś takiego? O uwagę prosi dr James Dobson z Fokusą Family. Pewien nauczyciel akademicki przysłał mi niedawno wiersz napisany przez jednego ze swoich studentów zatytułowany Czy dziecko rozumie? Chciałbym się nim z Państwem podzielić. Taka drażliwa kwestia. Czy dziecko rozumie to stopniowe rozłączanie się kobiety i mężczyzny? W myślach prześladujące mnie rozbójski obrazów, te straszne, przerażające słowa. Czemu nie mogę wymazać z pamięci tych gruźb, które przypadkiem usłyszałem? Odepchnięte ciało mamy i wazon na podłodze. Mama krzyczy z bólu, tato wybiega za drzwi. Ja w tej powracającej scenie jestem jak skamieniały. Nie płaczę i nic nie mówię. Dlaczego? Wypełnia mnie smutek i strach, ale ani jedna łza nie płynie z moich oczu. Nie mówcie już nic oboje, powiedziałem. Dobrze, w porządku, już nie będę, ale co jeśli? Nie, powiedziałem, oboje. No więc już nie będę. I wszystko skończone. Nie ma już rodziny, której tak pragnąłem. W jej miejsce coś obrzydliwego, kłamstwa, pozory, nienawiść. Czy dziecko rozumie ten nagły chłód w powietrzu, Te chore słowa przelatujące obok niego? Noce, gdy jedno z nich nie wraca do domu, kreszendo w budowaniu nienawiści, Zatykam uszy. Dlaczego oni? Dlaczego ja? Dlaczego moja rodzina? Nie rozumiem. Zruszający wiersz, naprawdę. Mówi o prawdziwej tragedii, Jaką jest rozpad rodziny. Żegna Państwa dr James Dobson z Focus on the Family. Program zrealizowano w studiu DR w Wiśle.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 Tak jak czytamy, apostoł Piotr należał do grupy starszych, czy diakonów w pierwszym kościele i nigdy nie uważał on siebie za głowę kościoła. Apostoł Piotr daje instrukcje i przypomina tym, którzy będą w przyszłości służyć w kościele Chrystusa, aby czynili to bez przymusu, nie dla pieniędzy lub innego zysku, nie jako władza religijna, ale jako wzór. A wtedy, gdy Chrystus powróci, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Apostol Paweł pisze w ostatnich chwilach swojego życia, że nie stracił wiary i ufności w Chrystusa i jego przyrzeczenia. Nie zawiódł Chrystusa i wie, że teraz czeka go wieniec sprawiedliwości. I ktoś myśli o apostole Piotrze lub apostole Pawle, może powiedzieć, tak im to dobrze, zostali wybrani, czynili wielkie rzeczy na ziemi, a później otrzymają jeszcze koronę nie ze złota, ale koronę chwały. Nie byłaby to budująca wiadomość, gdybyśmy nie czytali dalej. Gdy czytamy dalej, apostoł Paweł pisze, że ten wieniec sprawiedliwości czeka nie tylko jego, ale kogo? Nie tylko mnie, lecz i wszystkich, którzy umiłowali przyjście jego. Czeka wszystkich, którzy umiłowali przyjście Jezusa Chrystusa. Chrystus był już na ziemi i przyjdzie jeszcze raz. Można tu powiedzieć, o którym Jego przyjściu jest mowa? O pierwszym czy o drugim? Ja wierzę i rozumiem, że chodzi tu o obydwa przyjścia. Pierwsze i drugie. Obydwa przyjścia Chrystusa są w innym celu. Ale obydwa przyjścia są bardzo ściśle powiązane ze sobą.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 aby raz i na zawsze zniszczyć skażenie, zniszczyć korupcję i zniszczyć śmierć. To znaczy, aby ostatecznie i całkowicie zniszczyć grzech. Drugi raz przyjdzie już nie w związku z grzechem, ale w swojej chwale. Nie będzie to Chrystus maleńki, ale Chrystus triumfujący. Chrystus Pan i Król. Będzie to Chrystus w wielkiej chwale. Przyjdzie On aby ogłosić zbawienie komu? Tym, którzy Go oczekują. Przed pierwszym przyjściem Chrystusa byli ludzie, którzy Go oczekiwali, choć większość Go nie oczekiwała. Czy teraz jest inaczej? Teraz jest tak samo. Większość ludzi teraz nie oczekuje przyjścia Chrystusa. Ludzie są religijni, wypełniają obrzędy religijne, ale nie oczekują na przyjście Jezusa Chrystusa. Nie oczekują, bo nie widzą w tym celu. Nie widzą potrzeby. Nie widzą w tym sensu. Odpowiedzią na pytanie, czy tylko apostoł Paweł lub apostoł Piotr otrzyma koronę chwały lub wieniec sprawiedliwości, czy jeszcze ktoś? Odpowiedzią jest to, co czytaliśmy. Że wieniec sprawiedliwości otrzymają nie tylko apostoł Piotr czy apostoł Paweł, lecz i wszyscy ci,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 Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do kolejnych pytań i odpowiedzi. z audycji i Wolność zapraszamy wszystkich naszych drogich słuchaczy, cierpliwych słuchaczy wiernych słuchaczy do pozostałej części programu do, do ostatnich 30 minut lub około 30 minut tematem jest bardzo bogaty temat ponieważ dotyczy spraw finansowych a korzystamy z przysłów Salomona gdzie jest kopalnia wiedzy, informacji, mądrości na różny temat, ale również na tematy finansowe. I przechodząc niektóre miejsca, bo jest ich bardzo wiele, chcemy tylko wypunktować, aby Was zachęcić, abyście regularnie, codziennie czytali przysłowia Salomona. Przypominam, że jest ich 31 rozdziałów, jeden rozdział na każdy dzień do końca naszego życia, czytajmy przysłowia Salomona, a będziemy nie mówię, że mądrzy jak Salomon, bo takiego nigdy nie było, nie będzie już ale żebyśmy byli mądrzejsi jest ze mną dzisiaj w Lupal, dobry wieczór Państwu skorzystamy teraz z jednego wersetu, który jest zapisany w rozdziale 13 a jest to wiersz numer 4 Leniwy wiele pożąda, a jedna nikt nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. Porządliwość. Pożądliwość serca. Porządliwość, chciwość. Lenistwo. A do tego jeszcze lenistwo. Co z tego może wyjść? Leniwy pożąda. Często w Co takich się... rozmowach z różnymi ludźmi słychać, czy też wynikało z tych rozmów. No, bo on ma tyle i tyle. I widać tutaj czasami zazdrość, czasami pragnienie posiadania takich rzeczy, czy tych rzeczy. Ale jak popatrzysz na życie takiego człowieka, to stwierdzisz, a co ty zrobiłeś, żeby to posiadać? Także jest coś takiego jak lenistwo i tu i nie tylko tu jest o tym napisane, ale w innych miejscach przyszł Salomona na temat lenistwa. Ja miałem w Polsce sąsiada, który gdziekolwiek pojechał, to jeszcze szybciej wracał. <śmiech> pojechał do Anglii, pojechał do Niemiec i za chwilę był z powrotem, bo tam było, trzeba było ciężko pracować, a w domu nie musiał ciężko pracować. Mama dała jedzenie, miał dach nad głową i tak sobie żył. Są, są właśnie wśród nas tacy ludzie, może nawet i słuchacze. Wysiłek to jest coś ponad miarę. Oczywiście, kiedy się patrzy na, pat, patrzą tacy na drugich, chcieliby mieć to, co mają drudzy, ale nie chcą ponieść kosztów, nie chcą zapłacić. I tu jest właśnie sedno sprawy. Są ludzie leniwi i nie zależy im. Po prostu tak żyją, nic nie mają. Może nawet później zostają bezdomnymi. Można powiedzieć, są leniwi. Z wyboru. I nic nie pożądają. I z wyboru również nie chcą posiadać dużo, czy nic nie chcą posiadać. Który leniwy jest lepszy? Tutaj jest połączenie leniwego i z porządliwością. Jednak ktoś powie, no tak, no, ja jestem leniwy, ale ja nie pożądam i to jest w sumie chyba w porządku. Ja tak z wyboru, ja nie muszę dużo mieć, ja w sumie to naprawdę w ogóle nic nie muszę mieć, ale teraz co mówi Pismo Święte na ten temat? To nie pracuje, niech nie je. Po prostu Bóg nie stworzył nas do tego, abyśmy byli pasożytami innych, ale Bóg stworzył nas do tego, abyśmy swoją pracą, uczciwą pracą, mogli innym użyczać, aby inni mogli być błogosławieni przez nas. To jest szczególna zasada Boża. I jakiekolwiek lenistwo by to nie było. Czy to jest lenistwo z porządliwością, to jest powiedzmy dwa do kwadratu. Ale jeżeli jest samo lenistwo, to też jest coś złego. Bóg chce, abyśmy byli pracowici. Sam Salomo, nie wiem, może to będziemy mówili w późniejszych przykładach, mówi, popatrzcie na mrówki, jakie są pracowite. I się możecie troszeczkę z ich przykładu nauczyć. Lenistwo jest czymś złym. Jest czymś złym w oczach Bożych. Więc ktoś powie tak... Bóg ci pobogosławi Bóg chce wszystkim błogosławić. Bóg chce dać ci pieniądze Bóg chce, żebyś był bogaty Słuchaj Boga, bo Bóg chce I będziesz któregoś dnia bogaty No dobrze Czy leniwy może być bogaty? Dlatego, że będzie słuchał Pięknej mowy tych, co mówią, że Bóg chce, żebyś był bogaty Żebyś miał pieniądze Czy, to, czy taka nauka wystarczy? Jak człowiek jest leniwy może, może przeczytam kolejną przypowiedź, jaką mamy w kolejności. To będzie odpowiedź, właśnie na Twoje pytanie. Łatwo zdobyty majątek maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. Chciałem tutaj powiedzieć, że są wyjątki. Na samym początku, żeśmy zaznaczali. WPNA, Oak Park, Chicago. Na przykład takim wyjątkiem może być to, że wygra ktoś w totolotka. Może to być leniwy człowiek. Człowiek, który nie miał nigdy ochoty zaangażować się w coś, co by wymagało wedle jego mniemania jakiegoś wysiłku. Ale być może zmusił się, zdobył się na wysiłek i wysłał kupon do, w totolotku i wygrał milion dolarów. Był taki przykład w Chicago. To był autentyczny przykład. Bezdomny człowiek pojechał do Las Vegas i wygrał pół miliona dolarów w Las Vegas. Można powiedzieć, że no, bezdomny wygrał pół miliona dolarów, to, to teraz będzie żył jak król. A co on zrobił? Grał dalej. Grał dalej, aż przegrał wszystkie pieniądze z powrotem. Zostało mu tylko, żeby, żeby wynająć taksówkę i wrócić do Chicago. I tyle mu zostało. Później żądali, państwo żądało od niego podatek od wygranej. A on powiedział, ja wasz podatek też przegrałem. Powiedział, pocieszyłem się trochę w Las Vegas, używałem życia i to mi wystarczy. Także widzimy, że jest to nawiązane do tego, co mówiłeś, że ponieważ był leniwy, to mimo, że dostał pieniądze, niestety nie umiał ich, z nich skorzystać ale twoje pytanie było, czy Bóg będzie w takim razie błogosławił leniwca? Widzimy, to co przeczytałem i dałem przykład o totolotku, to niekoniecznie oznacza, że Bóg go pobłogosławił. Bóg może dopuścić do każdej sytuacji, Bóg może na to zezwolić, ale generalnie chodzi to, tak jak powiedzieliśmy tutaj o zasady, że człowiek leniwy nie osiągnie wiele w życiu, a człowiek, być może leniwy, który zdobędzie majątek, nawet nie będzie wiedział, co z tym majątkiem zrobić. Ten majątek będzie, jest tutaj napisane, malał, dlatego że otrzymał coś, na co nie musiał zapracować, na co nie musiał wytężyć swoich sił. Nie widzi tak naprawdę wartości tego, co on otrzymał. Jeżeli dasz człowiekowi leniwemu bardzo dużo pieniędzy, to on naprawdę nie zobaczy wartości tych pieniędzy. Być może będzie widział cyfrową tą wartość, że może sobie kupić dom, czy samochód, i tak dalej, ale teraz człowiek, który przez swoją ciężką pracę, często pod, czasami nieprzespane, nie wiem, może noce, czasami rane wstawanie, czasami walka, nie wiem, w Czasami musisz iść do pracy, bo się źle czujesz i tak dalej. Kiedy ty zarabiasz te pieniądze w taki sposób, to wiesz o tym, że one mają wartość i możesz sobie kupić dom i samochód, ale dla ciebie one jeszcze mają większą wartość, bo ty włożyłeś w to swój wysiłek. Ty wiesz, jak ciężko jest na to zapracować. Szanujesz później? Dlatego tu jest napisane, że kto stopniowo gromadzi, kto jest pracowity, kto jest dyscyplinowany, kto wkłada to wysiłek, nie przychodzi mu to łatwo, ale potrafi to docenić. Nie roztrwania tego łatwo. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Jest takie polskie powiedzenie. Więc czytaliśmy, dusza pilnych jest obficie nasycona. Pilnych, leniwy albo pilny. Leniwy albo ten, który jest pilny w pracy, a więc... Pilność jest powiązana z pracą. Zrobimy przerwę i powrócimy. Ty zapraszasz mnie jak co dzień do siebie, zapalasz słońce i robisz śniadanie, i uczysz, jak blisko stąd do miłości. Potem wkładam ręce w twoje dłonie. Szczęśliwych do ludzi, szczęśliwych i do radości. Dalej biegnę za tobą z ufnością, coraz bliżej i bliżej do ciebie, do ciebie, do ludzi i do jasności. Ty poprowadź drogę, pokaż w ciemnościach, ty poprowadź drogę, pokaż w ciemnościach do ciebie. Do ludzi i do miłości. Nie mam mnie bez Ciebie, nie mam mnie. Nie mam mnie bez Ciebie, nie mam nie. Do naszej rozmowy na temat mądrości Salomona, a konkretnie rozmawiamy na tematy te finansowe. Pamiętając o tym, że jest dużo innych tematów i podtematów w mądrościach Salomona, chcemy tylko zachęcić przede wszystkim zachęcić naszych słuchaczy, aby czytali przysłowie Salomona i korzystali sami z tej mądrości. Pójdziemy dalej, czytając wiersz, pierwszy rozdział 19. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. Jest to nawiązanie do ostatniego tematu. Bo była sprawa leniwy. Mówiliśmy o, o ubogości, czy też yy, ludzi, którzy są leniwi, nic nie mają. Więc tutaj jest porównanie co do jakości. Jakby porównanie jakości ze sobą, względem siebie. Lepszy jest ubogi. W jaki sposób jest lepszy? Czy nie, nie tak rzadko spotkamy ludzi, którzy po prostu w swoim życiu, w swoich okolicznościach tak się złożyło, że mają taką, a nie inną pracę, że zarabiają tyle a tyle i że to im po prostu wystarcza na życie. Czasami nawet wystarcza im od pierwszego do pierwszego. Czy to jest wystarczająca definicja ubogiego? Bo ja tutaj mam na myśli ubogiego, który postępuje nienagannie, czyli nie jest leniwcem, nie kradnie, po prostu jest solidna firma, jest pilny, pracę wykonuje we właściwy sposób, jest dyscyplinowany. 25 lat w tej samej fabryce. Tak. I być może ten sam samochód przez 15 lat, te same spodnie, buty i tak dalej, ten człowiek naprawdę nie ma. Wystarcza mu tylko od pierwszego do pierwszego. Czasami nawet na jedzenie trzeba oszczędzić. Ale chodzi o jego serce że On w swoim życiu wziął sobie za cel. Będę postępował nienagannie. Będę postępował w sposób prawy. Będę bał się Boga. Będę służył Bogu, nieważne, czy dzisiaj mam, czy dzisiaj nie mam. Wierzę, że Bóg jest tym, który troszczy się o moje potrzeby. Być może myśli sobie, chciałbym więcej. Ale i za to będę Bogu dziękował, co mam. Chodzi o jego wewnętrzną postawę. Przeciwieństwem tego jest tutaj pokazany bogacz, który jest krętacz. Kłamca, to jest dobre określenie krętacza, te, te, tego, który jest obłudny, który mówi jednemu jedno, drugiemu mówi drugie. Ale zawsze mówi tak, żeby on nie stracił, żeby on nad tym zyskał. A więc sam fakt, że jest bogaczem, to nie jest złe. Czy tak? Absolutnie. Ubóstwo jest czymś dobrym, bogactwo jest czymś złym. Tutaj nie, ma, nie, nie, nie jest mowa o tym. Tu jest mowa o podejściu. O sercu człowieka. O tym, w jaki sposób człowiek zarządza powierzonymi mu bogactwami. Powiedzmy, człowiek ubogi nie ma zbyt wiele do zarządzania, ale jego wartość jest w tym, kim on jest, nie w tym, co on posiada. Inni patrząc na niego z boku, powiedzą, co on jest warty, ale w oczach Bożych on jest warty bardzo wiele. Prosty człowiek. Natomiast ten bogacz, w oczach innych może się wynosi sam w swoich oczach, może inni go wywyższają jeszcze dodatkowo, ale w oczach bożych on jest głupcem. Zresztą Jezus powiedział przypowieść o bogaczu i o łazarzu. To jest dokładnie, można powiedzieć, mowa o tej samej przypowieści. Tak, ale jak wiele osób, które czyta o bogaczu i łazarzu, to kojarzy im się to, że Bogasz poszedł do piekła dlatego, że był bogaty. Bogarz poszedł do piekła dlatego, że był krętaczem i głupcem. Nie dlatego, że był bogaty. <śmiech> <śmiech> Łazarz poszedł dlatego do nieba, nie dlatego, że był ubogi, ale dlatego, że był nienaganny. Że był sprawiedliwy w swoim sercu. Że w swoim sercu ufał Boga. Głupiec powiedział jest napisane. Głupiec powiedział nie ma Boga. Dlatego co? Dlatego krat oszukiwał był budnikiem, bo mówi, nie ma Boga. To Bóg pozwał go o to wszystko do, na sąd. Na tym polega mądrość, że uznajemy Boga i uznajemy to, co On mówi. A później boimy się Go, bo wiemy o, o tym, że za to wszystko, co robimy w życiu, kiedyś zdamy relację. Teraz, kiedy tak patrzę na to, na to zdanie i patrząc na bogacza w sensie pozytywnym, że bogacz jako taki nie musi być koniecznie potępiony, że sam fakt, że jest bogaczem, to jeszcze nic nie znaczy, że jest dobry i zły. Można być człowiekiem bożym i można by być człowiekiem bogatym. Przecież to że... sam Bóg jest właścicielem wszystkiego. Czy Bóg nie jest bogaty? I jest bogaty, jest najbogatszy. Ale ty... zwróćmy uwagę, że tutaj jest taka taki kontrast pokazany, że więcej warty jest ubogi, który żyje niesplamionym życiem, sprawiedliwy, niżeli bogacz, który jest krętaczem i głupcem. Więcej warty jest ubogi, niż bogacz. Skorzystajmy z miejsca następnego, a jest to rozdział 20, wiersz 17. Smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty, lecz potem jego usta są pełne piasku. Zdobyta rzecz, zdobyte kęsy nie smakują. smakują. W Polsce apostoł... było takie powiedzenie kradzione smakuje lepiej. <grywa> nie spotkaliśmy się z tym? Sam wiele razy to kiedyś mówiłem. Apostol Paweł w liście do Rzymian całą część rozdziału przeznaczył na to, żeby pokazać, że grzech smakuje. Dobrze smakuje. Bardzo smakuje. To jest takie zwodnicze. Kolejny raz. Widzimy. Człowiek, który w nieuczciwy sposób zdobywa bogactwo. Czy to nie smakuje? Oczywiście, że smakuje dlatego, że zdobywa coś. Że się bogaci. Tak samo i tutaj. Ukradł i to, to mu smakuje. Jednak Pismo nam mówi, że pożądliwość jak pocznie, rodzi grzech, a ro grzech rodzi śmierć. Widzimy tutaj progresywność i etapowość. Widzimy, że na początku coś dobrze wygląda, to zaczyna się rozwijać, ale owód z tego jest bardzo, bardzo przykry. I Tak bardzo często jest w naszym życiu, że my patrzymy tylko to, co jest na początku, My swoimi oczami, swoim wzrokiem nie sięgamy daleko do przodu. Czasami dla nas liczy się teraz, right now. A nie myślimy o tym, jakie będą kiedyś konsekwencje za to. Dalekowzroczność jest też częścią mądrości Salomona. Żeby właśnie umieć zobaczyć troszeczkę dalej niż własny nos, żeby umieć zobaczyć dalej niż parę kroków, przed siebie i na pewno ludzie, którzy potrafią być dalekowzroczni, na pewno są ludźmi sukcesu, sukcesów również finansowych. I niech nam to służy, niech nam to pomoże. Niech będzie to dla nas nie tylko cytatem, nie tylko słowem, ale zachętą, żeby zacząć czytać przysłowia Salomona i zacząć z nich korzystać i wprowadzać w życie, bo wiele osób, są przykłady, są świadectwa, że gdy czytały przysłowia Salomona, i wprowadzali to w życie, również finansowo zaczęło im się dobrze powodzić. Zachęcamy Was do tego, żebyście później zadzwonili i powiedzieli, tak, zacząłem, zaczęłam to stosować i widzę, że to jest dobre, że to jest praktyczne że to nie jest teoria że to nie jest teologia że to nie tylko nadaje się do kościoła do budynku kościelnego to się nadaje bardzo w momencie kiedy wychodzę z kościoła to się nadaje niekoniecznie na niedzielę to się nadaje to bardzo pomaga w życiu od poniedziałku do soboty Zachęcamy Was do tego. Dziękujemy za Wasz czas, za uwagę i zapraszamy za tydzień, jeśli Pan pozwoli. A dzisiaj dziękuję również Józefowi. Dziękuję Państwu.